Pod namiotem słowa. Julian Tuwim Lokomotywa Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna I pot z niej spływa Tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco. Uch jak gorąco. Puf jak gorąco. uff jak gorąco. Już ledwo sapie. Już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie z żelaza. Z Stali i pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy, a czwarty wagon pełen bananów, a w piątym Stoi sześć fortepianów, w szóstym O, jaka wielka, a pod każdym kołem żelazna belka, w siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy, w dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, Paki i skrzynie, a tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każdy zjadłby tysiąc kotletów i każdy, nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle gwist, nagle świst para, buch, koła w ruch. Najpierw, powoli, jak żółw ociążale, ruszyła maszyna po szynach ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się, kręci się koło za koło. Kołem. I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej, I dudni, i stuka, łomoce, i pędź, A dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost, Po torze, po torze, po torze, przez most, Przez góry, przez tunel, przez pola, przez las, I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, Do taktu turkoce, i puka, i stuka, To tak, to to, tak, to, to, tak, to, to, to. Gładko, tak, lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal Nieciężka maszyna, zziajana, zdyszana Lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana A skądże, to jakże, to czemu tak gna A po co to, na co to, kto to tak pcha Że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch To para Wprawiła to w ruch. To para co koła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają z dwóch boków. I gnają, i pchają, i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy. I koła turkocą, i puka, i stuka, to, to tak, to, tak, to, tak, to, tak, to, tak, to, to, tak, to, to, tak, to, to.